Kiedy człowiek upadł w grzech Kiedy upadł w śmierć W ogrodzie Eden Bóg Dał mu Obietnicę Bóg złożył człowiekowi ślub I powiedział Ustanowię nieprzyjaźń Między Tobą a kobietą Między Twoim potomstwem a jej potomstwem ono zdepcze Ci w głowę, a Ty ukąsisz je w piętach. I wiemy, że ta obietnica nie była pochopna Nie była nieprzemyślana. To nie było coś, co Bóg powiedział w emocjach w tamtej chwili. Ale raczej było to objawienie Bożego planu przemyślanego i powziętego jeszcze przed założeniem świata. Oto Piotr w pierwszym liście napisał Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony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 Przygotował i powziął tę decyzję jeszcze przed założeniem świata, to wiemy, że kiedy Bóg przyszedł w ciele do nas i stanął przed tą godziną, kiedy przyszło wypić ten kielich, kiedy przyszło złożyć siebie w ofierze, to widzimy Go w ogrodzie Getsemane zmagającego się. widzimy tam naszego arcykapłana który niejednokrotnie wcześniej zapowiadał tą chwilę który przygotowywał swoich uczniów na tą chwilę który mówi, że oczekiwał tego czasu aby nas wykupić z naszego grzechu, aby wykupić nas z naszej śmierci, aby dać nam życie a jednak widzimy, że gdy przyszła na niego ta chwila to zmagał się to teraz przyszedł czas, aby być wierny swojemu Słowu. Przyszedł czas, aby te wszystkie obietnice, które zostały złożone, począwszy od tej, poprzez wszystkie wieki, przez Mojżesza, psalmistów i proroków, oto przyszedł czas, żeby je wypełnić. I wiedzmy, że nie było to łatwe wiedzmy, że chociaż Bóg który mówi prawdy, który nie może kłamać zapowiedział i potwierdził i potwierdził i potwierdził wielokrotnie w swoje obietnice kiedy przyszło wypełnić te obietnice Bogu wcale nie było łatwo wypełnić je i nie myślmy, że było to dla Boga coś lekkiego i coś, co nie rozrywało Jego serca, jeśli tak można powiedzieć. Był to czas, w którym Ojciec i Syn mieli znaleźć się w relacji, w której nigdy się wcześniej nie znajdywali. Był to czas, kiedy Święty Baranek Boży, Święty Boży Syn. Miał zostać obarczony grzechem całego świata. Był to czas, w którym ten, który nie znał grzechu, miałby zostać grzechem, mógł być uczyniony. To nie była łatwa chwila. Pan Jezus toczył wielki bój na tym krzyżu Golgoty. I jeszcze zanim na ten krzyż poszedł, widzimy go w ogrodzie Gęcemana toczący taki bój, że czytamy, że jego pot był jak krwawe krople. To był wielki bój. Ale wiemy, że Bóg, który nie może kłamać, był wierny swojemu Słowu. I to wszystko, co obiecał, to wypełnił. Czytamy, że w Jezusie wszystkie Boże obietnice znalazły swoje tak. Wszystkie. To wszystko, co Bóg obiecał, łącznie z tym miejscem cierpienia i miejscem śmierci i miejscem Kumulacji tego wszystkiego grzechu i zła ludzkości. W cierpieniu Bożego Syna. W tym wszystkim Bóg okazał się wierny. Pan Jezus pozostawił swoim uczniom pamiątkę, w której zawsze mamy rozmyślać i mamy wspominać jego śmierci, głosić jego śmierci, głosić sens jego śmierci. Musimy też pamiętać o tym, że kiedy myślę, że o tym wiemy, ale to jest coś, co musimy pamiętać, coś, co musimy sobie odświeżać, że kiedy Pan Jezus poszedł na ten krzyż, to nie było tak, że on tam znalazł się dlatego, że był tylko wierny swoim ideałom. Nie znalazł się tam dlatego, że te Jego wcześniejsze wypowiedzi, te Jego wcześniejsze słowa i te Jego nierozważne ataki na faryzeuszów i cokolwiek ludzie mogliby upatrywać, co zaprowadziło Go na krzyż. Tak naprawdę to nie, nie, nie to jest u podstaw tego krzyża. Ale u podstaw tego krzyża jest właśnie to, co stało się w ogrodziele. Jest nasza upadłość, jest nasza grzeszność, jest nasza niewierność, jest nasze nieposłuszeństwo. Jest to całe zło, zło, którym jesteśmy napiętnowani, które siedzi w naszych sercach od urodzenia, które jest po prostu w nas i którego nie jesteśmy w stanie zmyć siebie, nie jesteśmy w stanie uwolnić od Niego, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zdjąć z siebie tego zła ani konsekwencji tego zła ani kary za to zło i Bóg wiedząc o tym jeszcze przed założeniem świata przygotował nam ofiarę przygotował nam zastępstwo przygotował nam tego który był gotów wziąć na siebie to wszystko i zwyciężyć który był gotów wziąć na siebie całe to zło całą tą nieprawość to wszystko z czym, wobec czego my jesteśmy bezradni i z tym wszystkim się rozprawić w swojej śmierci i Pan Jezus mówi pamiętajcie pamiętajcie wspominajcie rozważajcie rozmyślajcie, zwiastujcie aż przyjdę kiedykolwiek będziecie z tego chleba jeść kiedykolwiek będziecie pić z tego kielicha zwiastujcie moją śmierć to, że ja byłem bierny, wszystkim tym obietnicom nie oddałem samego siebie, aby Was ratować, aby Was wykupić, aby dać Wam życie. Pochylmy nasze jeszcze głowy, aby mu za to dziękować i wspominać. Kochany Ojcze, z wdzięcznością i z czcią z uwielbieniem na nowo chcemy rozmyślać o śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa o Jego wierności mnie, o Jego posłuszeństwo i poddaniu się o tej postawie w której powiedział wszakże nie moja wola lecz Twoja i odłożył tą ludzką wolę i odłożył to ludzkie strach te ludzkie obawy aby iść tam, Panie, gdzie wiodły go wszystkie Twoje obietnice i te zapowiedzi wyzwolenia dla ludzkości. Tak nas umiłował, że wydał samego siebie. Aby za nas cierpieć, aby za nas umrzeć, aby za nas znieść Twój gniew, słuszny, sprawiedliwy gniew wobec naszego grzechu. I wycierpiawszy to wszystko, stać się naszym Zbawicielem, i pośrednikiem i arcykapłanem, przez którego mamy dostęp do Ciebie i przez którego dzisiaj możemy być na tym miejscu z oczyszczonymi sercami. Możemy być na tym miejscu, wyznając to imię z wdzięcznością i z uwielbieniem. Uwielbiając Ciebie Ojcze korząc się przed Tobą i prosząc Ciebie, byś też nas przemieniał, na Jego podobieństwo, abyśmy i my nie żyli samolubnym życiem, ale byli wierni tej naszej największej deklaracji, aby Jezus był Panem naszego życia. Abyśmy nie okazali się ludźmi, którzy nie otrzymali tej jakże ważnej obietnicy jakże ważnego ślubu, którym jesteśmy związani przed Tobą. Panie, pomóż nam patrzeć na Ciebie. Pomóż nam pamiętać o Twoim poświęceniu i o Twoim cierpieniu aż do krwi i do tej haniebnej śmierci. Pomóż nam, Panie, czerpać siłę czerpać odwagę, czerpać gorliwość i gotowość na wszelkie poświęcenie dla Ciebie. Przemienie nas, Panie, kiedy patrzymy na Ciebie, przemienie nasze serca. Oczyszczaj je z wszelkiego samolubstwa, z wszelkiego egoizmu, z wszelkiego strachu, z tego wszystkiego, co by nas miało usiwiać i umożliwić nam realizację Twojej woli i uczczenia Ciebie w naszym życiu. Panie, niechaj Twój krzyż będzie dzisiaj źródłem zwycięstwa nad naszą niegodziwością, nad wszelką naszą nieprawością, nad wszelką naszą niewiarą, nad wszelką naszą słabością. Niechaj dzisiaj Twój Święty Duch ożywi te słowa, i uczynisz źródłem wyzwolenia, źródłem oczyszczenia, źródłem przebaczenia, źródłem łaski Twojej, dobroci Twojej, dostępu do bliskości Twojej, Panie, do tronu Twojej łaski. Pamiątkę twojego ciała, drogi panie, wydanego za nas. Łamiemy ten chleb. I prosimy o błogosław. Po błogosław ten chleb. I posi nas. Wzmocnij nas w duchu, Panie. W naszej jedności z Tobą. W naszym oddaniu się Tobie. W naszym poświęceniu się Tobie. Wzmocnij nas, bo wierzę, żeśmy słabi. Że niejednokrotnie nasz duch jest ochoczy, ale jakże to ciało mdłe. Wzmocnij nas. Posi nas. Pokrzep nas, prosimy. ten kier i wina i pomóż każdemu z nas rozumieć i wierzyć i uchwycić się tych dobrych obietnic Twojego słowa o przebaczeniu naszych grzechów zaufać Panie Twemu wielkiemu miłosierdziu i Twojej wielkiej łasce i nie próbować w żaden inny sposób siebie usprawiedliwić ale położyć całą naszą ufność tej doskonałej ofierze i tej świętej krwi która zmazuje wszelki, wszelki grzech wszelką nieprawość, wszelką obłudę wszelkie zło z naszych serc i z naszego życia, jeśli pokładamy ufność naszym Panu Jezusie Chrystusie naszym drogim Zbawicielu kochany Ojcze niechaj moc tej krwi Oczyści każde serce na tym miejscu, aby nikt z nas nie wyszedł z ciężarem grzechu i nieprawości, ale abyśmy skorzystali przez wiarę z tej wielkiej łaski, z Twojej wielkiej miłości, z Twojej mocy, by nas oczyścić i uwolnić. Wielbimy Cię, wielbimy Cię, kochany nasz Panie, za ogrom Twojej łaski i przebaczenia. Wielbimy Cię, wywyższamy i prosimy, dotykaj naszych serc. Zarówno tych z nas, którzy przystępują do tego stołu, jak i tych, którzy jeszcze się wstrzymują, dotykaj naszych serc. Objawiaj się nam, pociągaj nas ku Tobie, poruszaj nas, przemień nas, prosimy. Niechaj ten czas, Panie, wspominania Twojej śmierci, będzie czasem naszej duchowej odnowy, naszego duchowego posilenia Tobą, Panie, prawdziwie w duchu. Prosimy, prosimy, zbliż się ku nam.